Podcast Radio 9 Lubin, przed mikrofonem Darek, witam serdecznie w audycji numer 208. Dziś audycja wakacyjna, planerowa. oczywiście wakacje z podcastową dziewiątką nadal trwają. Jak na wakacje przystało wizyta w dalekim kraju, Łukasz Witkowski z podcastu Polski Detroit zawitał do Korei Południowej i właśnie dzisiaj kilka ciekawostek takich kulinarnych właśnie o Korei Południowej będzie w dziewiątce. Dawno nie było korespondencji zagranicznych, tak więc zapraszam na relację Łukasza Witkowskiego z wizyty w Korei Południowej.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 Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dzisiaj będę mówił o jedzeniu. Nie będzie to jedzenie polskie, nie będzie to jedzenie amerykańskie, nie będzie to jedzenie z Detroit, z Warszawy, z Lublina, czy też z Nowego Jorku. Będzie to jedzenie koreańskie. Dzisiaj chcę mówić o jedzeniu koreańskim, nie dlatego, że jest jakieś nie wiadomo jak dobre i niesamowicie inne od naszego, bo takie na pewno jest i na pewno to wiecie, ale chciałbym wam powiedzieć, opowiedzieć o kilku rzeczach, które zauważyłem stołując się w przeciągu trzech miesięcy, dziewięć tygodni w koreańskich restauracjach i są różne rzeczy takie, które nie występują albo bardzo rzadko występują w europejskiej czy, czy, czy amerykańskiej kuchni. I właśnie dzisiaj o tym. Przede wszystkim Koreańczycy, zauważyłem, bardzo lubią bawić się w przystrajanie swojego jedzenia. Nawet nie chodzi o to, że dodają do potraw jakieś nie wiem, listki warzyw, czy też pokrojone w jakiś fajny, fikuśny sposób owoce i kładą to na górze. Nie. W Korei wygląda to w ten sposób, że nawet coś, co za chwileczkę będzie wymieszane Musi być podane pięknie i na każdym kroku to widać, bez względu na to, czy idzie się na jakąś zupę, która jest gotowana na stole, na palniku, który znajduje się przed współbiesiadnikami, czy to będzie zwykła miseczka, którą będzie trzeba przemieszać z jakimś jajkiem surowym. Nie ma znaczenia, po prostu jedzenie musi od samego początku dobrze wyglądać i bardzo też daje się zauważyć to, że koreańczycy uwielbiają przystawki. Zawsze z głównym daniem jest bardzo dużo przystawek, bardzo dużo rzeczy, które są donoszone przez kelnerki, czyli jeśli kimchi powiedzmy zostanie zjedzone z tego małego spodeczka, na którym jest podane, to za chwileczkę kelnerki donoszą nową partię i tak jest ze wszystkim. Czy to są warzywa, czy to są jakieś ziemniaczki, sosik, czy, czy, czy kiełki. Zawsze to jest uzupełniane, i w każdej restauracji, przy każdym jedzeniu, pełno tych właśnie przystawek jest. Co ciekawe, Koreańczycy używają innych pałeczek do jedzenia niż Japończycy czy, czy, czy Chińczycy. Jest taka zasada, że no Japończycy zazwyczaj mają drewniane swoje pałeczki, ładnie zdobione, lakowane, czy też ze zwykłego drewna. Koreańczycy mają je aluminiowe bądź metalowe. Często spotykałem się z pałeczkami, które w środku były puste, lekkie, ale właśnie wykonane z tworzywa, które łatwo dezynfekować, ale też widziałem metalowe i nie kwadratowe, tylko właśnie takie prostokątne w przekroju. Bardzo trudno na początku jeść z takimi pałeczkami, ale w którymś momencie już można sobie radzić. No i oczywiście główna zasada pałeczkami je się wszystko oprócz ryżu. Ryż się je łyżką. Ryż jest zawsze stosowany, zawsze podawany do jedzenia i zawsze jest dobrze zjeść cały ryż, nie zostawiać ryżu. Jest to źle widziane, kiedy człowiek, który konsumuje zostawia ryż. Coś innego może zostać. Ryż zawsze powinien być zjedzony. Następna rzecz to napoje, które są spożywane wraz z jedzeniem. Można oczywiście zamówić Coca-Colę, ale w doskonałej większości restauracji, a już szczególnie przy kolacji ludzie, nie tylko mężczyźni, ale, ale kobiety również piją piwo razem z soju. Jest to ryżowa wódka, bardzo słaba, 20%, sprzedawana w supermarketach w butelkach powiedzmy od 100 ml do 5 litrów czyli naprawdę bardzo dużo wariantów. A w restauracjach, w takich małych buteleczkach powiedzmy 250 ml. I to sodziu można pić w kieliszkach samo, ale bardzo popularne wśród Korańczyków jest to, żeby dolewać właśnie sodziu do piwa i wtedy nadal zachowuje się smak piwa, ale już alkohol jest troszeczkę mocniejszy. Samo sodziu jako takie jest bardzo moim zdaniem niedobre, sztuczne źle smakuje, jest bardzo tanie, to na pewno kosztuje półtora dolara taka butelka 250 ml, ale to nie jest nic przyjemnego pić to po prostu bez jakichkolwiek dodatków, także najlepiej jest pić razem z piwem w dobrym towarzystwie, przy dobrym jedzeniu Wielu moich znajomych Europejczyków wykazywało wielką miłość powiedziałbym nawet do tak zwanych kimbapów. Jest to, powiedzmy, chociaż oczywiście większość z tych, którzy wiedzą o co chodzi, nie zgodzi się ze mną, ale powiedzmy, że to jest takie większe, grubsze sushi. Rolka, taka jak zwykła rolka sushi, zazwyczaj bez mięsa surowego. Może w środku być tuńczyk, może być jakieś inne mięsko, może być wegetariański. Grubszy, tnie się w ten sam sposób, zazwyczaj się nie podaje do tego sosu sojowego, wasabi czy tego typu rzeczy. Taki kimbab kosztuje od 1000 do 3000 łonów, czyli to jest od dolara do 3 dolarów. I naprawdę dwoma kimbabami dorosły mężczyzna może się jak najbardziej najeść. Kimbabownie są w całej Korei i naprawdę warto to spróbować, warto zobaczyć jak to wygląda. Tym bardziej, że prawdziwego sushi, takiego jak jesteśmy przyzwyczajeni do do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czy w europejskich, czy w amerykańskich restauracjach, no niestety w Korei zbyt często się nie spotyka. Mimo tego, że jest naprawdę z Korei blisko do Japonii, statkiem to jest dosłownie dwie godziny promem, ale jednak takich typowych sushi czy suszarni nie ma, nie ma w Korei. O czym jeszcze chcę mówić a propos jedzenia? drinki, to jeszcze chyba powinienem a propos soju i piwa, drinki zapobiegające kacowi. A Korańczycy, podobnie jak Polacy czy Rosjanie, Lubią spożywać trunki wysokoprocentowe ze swoim jedzeniem. No i następnego dnia oczywiście mają kaca, ale tu na ratunek właśnie przybywają różnego rodzaju drinki, które, które no, ten ciężar z głowy zdejmują. U nas są to jakieś tabletki w Polsce, w Korei są to drinki i tak jak na przykład jakieś mleko sojowe kosztuje 2000 wonów, 2 dolary, to drink antykacowy kosztuje 7 dolarów, co jest naprawdę zawrotną sumą, ale ponoć, ponoć pomaga. w ogóle jak wygląda wyjście z Koreańczykami do jakiegokolwiek klubu czy w jakieś takie miejsce? W którym można spędzić miło wieczór, generalnie można takie wyjście podzielić na trzy, na trzy takie stadia, powiedziałbym. Pierwsze to jest jedzenie, czyli najpierw się spotykamy, idziemy zjeść zazwyczaj grillowane mięso, dużo grillowanego mięsa. Tam już oczywiście jest i sodziu, i piwo. Wychodzimy z tego miejsca na jedzeni już pod lekkim wpływem alkoholu. Później, żeby takie spotkanie, czy biznesowe, czy mniej formalne było dobrze zapamiętane przez wszystkich współbiesiadników, często idzie się do tak zwanego jakby to powiedzieć miejsca śpiewu, baru karaoke, gdzie Oprócz tego, że się śpiewa, to pije się alkohol. Jest to, chociaż nie, źle powiedziałam, jeszcze wcześniej idzie się do miejsca, gdzie tylko i wyłącznie się pije, czyli... Zazwyczaj jest to już bar tylko i wyłącznie z alkoholem bez jedzenia, a trzecim tym stadium, tą trzecią częścią to jest właśnie wyjście do takiego karaoke baru i tam też oczywiście jest serwowany alkohol, współbiesiadnicy są bardzo już pijani, śpiewają, cieszą się, są bardzo zadowoleni, ale tam też trzeba uważać na to, że w którymś momencie do pokoju karaoke w którym przebywa grupa zaprzyjaźnionych powiedzmy mężczyzn zostają wpuszczone śpiewaczki w cudzysłowiu które też oprócz swoich, swoich jakichś tam darów wokalnych mogą, jeśli oczywiście ktokolwiek jest zainteresowany, mogą świadczyć inne usługi i to jest jak najbardziej normalne. To może nie jest pochwalane przez kobiety koreańskie, ale bardzo często właśnie wyjścia biznesowe, czy wyjścia z pracy tak wyglądają. Czyli jedzenie najpierw, druga Taka drugie stadium to jest wspólne spożywanie alkoholów w już w miejscu, gdzie taki alkohol się spożywa, czyli nie, nie w restauracji tylko i wyłącznie, a trzecie to jest właśnie wspólne śpiewanie w barze karaoke, no i oczywiście już po takim wyjściu z karaoke baru, są tak mają tak ciężkie głowy, że udają się na zasłużony spoczynek. Następna rzecz, która tak naprawdę jeśli chodzi o koreę i o jedzenie, o rzeczy związane z, z kulinariami, to przychodzi na myśl to oczywiście mięso psie, Powiem wam szczerze, że wyjeżdżając do Korei za pierwszym razem zastanawiałem się, czy będzie mi dane spróbowanie, czy będzie mi dane spróbować mięso psa, mając na uwadze to, że dorastając, moi rodzice, kiedy ja dorastałem, moi rodzice mieli psa i no jakąś tam. Jakieś przywiązanie do, do tych istot czułem, czuję. Tak jednak lecąc do Korei zastanawiałem się, że byłoby to coś ciekawego, coś nietypowego. Więc byłem otwarty na to, by spróbować. Ale ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, ani moi koreańscy przyjaciele, ani, ani Polacy, z którymi pracuję, którzy już bywali wcześniej w Korei, nikt mi nie chciał powiedzieć, gdzie mogę zjeść takie mięso. Tak naprawdę bez przekonania ich zachęcałem do tego, by mnie zaprowadzili, no ale niestety no, nikt nie był zainteresowany, żeby, żeby wskazać mi miejsce i kiedyś całkiem przypadkiem, będąc na targu w jednym z koreańskich miast, Prawdę powiedziawszy, troszeczkę się zgubiłem. Wszedłem w jakieś takie ciemne zakątki tego targu i zobaczyłem stoły przykryte taką żółtą ceratą, całe wysmarowane krwią. No i na tych stołach były. Wydawało mi się na początku, że to są albo zające albo króliki, po prostu oskurowane kawałki całe zwierzęta. Myślałem, że to króliki, ale kiedy przyszedłem, podszedłem bliżej, zobaczyłem, że no jednak zęby i mięśnie tutaj tych przednich kończyn nie są nie są podobne do króliczych czy do zajęczych. Zdałem sobie sprawę, że to jest to miejsce, którego kiedyś szukałem. No i ten widok na stołach tych tych właśnie nie wiem, czy to dobre słowo, półtusz oskurowanych wzbudził we mnie takie obrzydzenie i, i, i od razu odechciało mi się próbować czegokolwiek związanego właśnie z tym mięsem. No i bardzo miła pani, która tam stała, zachęcała mnie łamaną angielszczyzną, żeby wejść do środka, zaraz przy tym właśnie stole, na którym ona oprawiała te, te, te zwierzęta. Zaraz obok było wejście do restauracji, no i tam ludzie siedzieli na podłodze i jedli właśnie zupy z psa. No i jednak, no wiadomo, odmówiłem i cztery godziny nie byłem w ogóle w stanie co, czegokolwiek jeść. Także no, można mieć plan, żeby spróbować coś takiego jadąc do Korei, ale kiedy już stanie się oko w oko z, z taką restauracją, czy, czy, czy z zawartością talerza, no to jednak e, ochota przychodzi. E, w ogóle od 1988 roku sprzedaż, legalna sprzedaż mięsa z psa jest zabroniona w Korei tuż przed olimpiadą w Seulu. Gdzie nie gdzie tak jak mówię, można jeszcze znaleźć takie miejsca, ale panuje wśród Koreańczyków przekonanie, że na przykład mięso z psa czy węgorze jedzą tylko starsi ludzie dla kurażu, dlatego by dobrze im się żyło i żeby byli zdrowi. Mi nie było dane zjeść, spróbować i tak naprawdę już drugi raz gdybym w Korei nawet nie szukałem takich miejsc. Jeśli chodzi o jedzenie na ulicach Korei, zawsze myślałem, że Azja, bez względu na to czy to jest Japonia, Korea, Tajlandia czy powiedzmy Wietnam, to jednak w Azji z zasady nie powinno się jeść na ulicy, ale byłem bardzo mile ściwiony, bo w Korei jak najbardziej można jadłem, ani razu nie miałem jakichś sensacji żołądkowych, także jedzenie jest jak najbardziej Bezpieczne i co ciekawe, nawet jadąc z lotniska w Seulu do miejsca, gdzie, gdzie miałam pracować autobusem, takim, takim powiedzmy koreańskim PKS-em. W którymś momencie kierowca zatrzymuje się w, na takim postoju dla autokarów no i tam 15-20 minut można skorzystać z toalety, można zjeść coś i nawet przy takich przydrożnych barach gdzieś gotowane to wszystko jest w takich sobie warunkach, to jednak jedzenie jest świetne i Koreańczycy są Dobrzy w tym, co robią, jeśli chodzi o kulinarne sprawy. Może nie jest to kuchnia bardzo, bardzo zróżnicowana jak dla Europejczyka ale na pewno to co przyrządzają, nawet w skromnych, słabych warunkach, to jest bardzo dobre i na pewno świeże. Zresztą będąc na jednym z targów rybnych jadłem rzeczy, których bym w życiu nie spróbował w Polsce, a tam świeżuteńkie, pachnące, mimo tego, że w takich, a nie innych warunkach podawane. Co jeszcze? A propos może tego właśnie rybnego targu, pierwszy raz w życiu widziałem rybę penis, może to niektórych dotknie, że użyłem tego słowa, ale tak właśnie ta ryba się nazywa. Wygląda jak rzeczony właśnie penis. Zresztą na stronie polskidetroit.com znajdziecie krótki film z YouTube'a właśnie z tą rybą. I powiem Wam szczerze, że naprawdę ta ryba, czy te wszystkie żyjątka, które widziałam na tym targu, sprawiły, że moje oczy stały się jak 5 złotówki i pełen szacunku dla Koreańczyków oglądałem to, co oni w stanie są wyciągnąć z morza, oprawić i zjeść. Naprawdę niesamowita sprawa, i teraz dopiero sobie zdałem po zobaczeniu tego wszystkiego, jak dużo dla niektórych nacji, to znaczy morze, ocean, tak jak na przykład właśnie dla Korańczyków, dla Japończyków po katastrofie tej atomowej elektrowni. Rzeczywiście, kiedy się może, może jest zanieczyszczone, to to może być duży problem. W Polsce Bałtyk wiadomo, może nie ma takiego dużego wpływu na to, co się dzieje, na ten cały łańcuch żywieniowy, ale w krajach takich jak Japonia czy Korea to jest niesamowicie, niesamowicie połączone i, i, i rzeczywiście jestem w stanie zrozumieć całe te obawy po katastrofie w Fukushimie. No dobrze, jakie są jeszcze zwyczaje przy stołach w Korei? Przede wszystkim... Nie można wbijać pałeczek, którymi się operuje, w jedzenie. Nie można nabijać kawałków pokarmu na pałeczki. Nie można pałeczek kłaść na, bezpośrednio na stole. Nie można, broń Boże, nalewać alkoholu samemu sobie. Będzie się uważanym, będzie się, współwieśrednicy będą uważać, taką osobę za alkoholika. Nalewa się wszystkim, później się odstawia butelkę i ktoś nalewa właśnie tej osobie, która nalewała. Też bardzo często jest tak, że nalewa się dwoma rękami, albo kiedy się podaje kieliszek, to też dwoma rękami, przy wręczaniu wizytówek też dwie ręce, bardzo dużo ukłonów, bardzo dużo takich kurtuazyjnych gestów, co jest bardzo ciekawe, bardzo słodkie, ale trzeba wiedzieć, co i jak, i kiedy, i z kim. I Jeśli chodzi o jedzenie, to chyba tyle, jeśli, jeśli, jeśli rozmawiamy o zwyczajach, nie można się też zbytnio przejadać, to też jest na pewno ważne, ale Koreańczycy, co, co, co dobre i godne pochwały, lubią jeść, lubią się bawić i nieraz tego doświadczyłem na własnym żołądku i głowie. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com Tylko u nas całość konferencji prasowej. Słuchajcie, radio 7. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to tylko nowe Bardzo dziękuję za za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś markant. Nie ja jestem... nazywam się Andrzej Hireno i zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć, mój ekstaszczyk, t Słuchajcie, Radia 9 Lubin. Mówi Kryzli, Rocker, Słuchajcie, Radia Lubin 9. Pozdro wielkie. Informacje, korespondencje, wywiady, dobra muzyka. Nasz mikrofon zawsze blisko Ciebie. Dziękujemy serdecznie Łukaszowi właśnie za relacje z Korei. A to wszystko w audycji o numerze 208. Kolejna podcastowa dziewiątka wakacyjna jeszcze, bo wakacje z dziewiątką będą trwały do końca września już za kolejne dwa tygodnie. Zapraszam, do usłyszenia. Cześć.